Aleluja. Życzę każdemu kaznodziei, żeby miał takie wejście. Żeby miał takie wejście i w takiej obecności Ducha Świętego. Wiecie, to jest niesamowite. Niesamowite, naprawdę. Dzisiaj napisałem życzenia naszemu znajomemu, mojemu też, Ignacemu, ma dzisiaj urodziny i napisałem mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, tak, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. A on mi odpisał, o, urodziny w dzień zesłania Ducha Świętego to jest niesamowity przywilej. Ja sobie tak myślę, że stanąć dzisiaj tutaj, w tym miejscu, to jest niesamowity przywilej i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj też nasz kościół, kościół udzielonoświątkowy w Polsce. Mamy takie centralne obchody tego święta. Nasz biskup Marek Kamiński dzisiaj wygłasza w Bielsku Białej takie okolicznościowe kazanie, które jest emitowane w programie drugim Polskiego Radia. A więc to też dobrze świadczy o naszym kościele, o tym, że... O tym, że jesteśmy coraz bardziej wiarygodni też na zewnątrz. Kochani, i temat, którym chciałbym się dzisiaj podzielić. Wiecie, to, to, to co w ogóle Bóg mi położył na sercu. Kościół, zdrowy Kościół. Ja myślę, że wszystko to, co się dzisiaj działo do tej pory, wiecie, to jest niesamowite, bo ma jedną swoją spójną całość. Moje kazania wcześniejsze, jeżeli coś ktoś słyszał wcześniej, to dzisiaj nie będę też odbiegał, nie wiadomo jak od tematu. Dzisiaj moim tematem dalej będzie Kościół. I wiem, że to co dziś mam do powiedzenia, kochani. Jeśli zostanie w odpowiedni sposób przez nas przyjęte, to będzie to działało, wiecie, dobrze i dla rozwoju naszego Kościoła. Bo poza tymi murami, wiecie, poza naszym gronem, na zewnątrz są jeszcze ludzie, którzy rozpaczliwie potrzebują Jezusa. Ludzie, którzy rozpaczliwie potrzebują zbawienia. Jakiś czas temu w gronie liderów naszego kościoła zaczęliśmy się modlić i zabiegać o Bożą wizję dla tego miejsca, dla naszego kościoła. I wiecie, mamy też takie dni, w których pościmy, w których modlimy się właśnie w tej intencji o to. I kiedy dwa tygodnie temu nastał taki dzień, modliłem się tak jak ostatnio o dwie rzeczy. Nie tylko o dwie rzeczy się modlę, ale akurat szczególnie tego dnia o te dwie rzeczy. I modliłem się takimi słowami, Panie, pokaż mi, jaki jest mój Kościół oraz Panie, pokaż mi, jakim Ty byś chciał, aby mój Kościół był. I wiecie, tego dnia Pan Bóg błogosławił mnie wizją w modlitwie. W odpowiedzi na pierwsze pytanie, to była wizja pięknie ubranego, przeozdobionego, wystyngowanego, powiem Wam, takiego wystylizowanego, pięknie ozdobionego, tak iż się świecił, manekina. A w odpowiedzi na drugie pytanie, Panie, pokaż mi, jakim chciałbyś, aby mój Kościół był. Wiecie, był to skromnie ubrany, mały, ubłocony tu i ówdzie, ale taki radosny, szczery, otwarty i serdeczny mały chłopiec. I wiecie, no ja od razu nie powiedziałem amen, ale wiecie, mówię tak, Panie, ale jak to? I podsumowanie tej wizji, które do mnie przyszło, które przyszło do mojego serca. Od Pana Boga. Chcę, aby mój Kościół był autentyczny. I kiedy zastanowimy się, kochani, jaki jest nasz Kościół, albo do jakiego Kościoła chcielibyśmy chodzić, do jakiego Kościoła chcielibyśmy przyprowadzać naszych znajomych, naszych bliskich, nasze rodziny, które nie są jeszcze zbawione, wiecie, w jakim Kościele chcielibyśmy, aby wzrastały nasze dzieci, to możemy wymienić tutaj wiele biblijnych, takich ważnych cech Kościoła, które w danym czasie będą dla nas ważne. Moglibyśmy wymienić tutaj na przykład kościół modlący się. Chwała Bogu! Dobrze jest chodzić do kościoła, który się modli. Amen? Albo kościół, w którym jest takie wspaniałe duchowe uwielbienie, jak w naszym. Amen? Amen. Albo kościół, w którym jest dobra, przyjemna, wspaniała atmosfera. Kościół, w którym jest wspaniałe Boże nauczanie. Albo kościół, który służy swoimi darami. Kościół, który zabiega o biednych. Kościół, który pomaga ludziom biednym, uzależnionym. I może te wszystkie rzeczy są ważne. I może te wszystkie rzeczy po części posiadamy. Ale kiedy osobiście zadałem sobie pytanie, kiedy osobiście gdzieś w swoim sercu, naprawdę oczekując Bożego, Bożego działania, zadałem sobie pytanie. Marcin, jakim kościołem chciałbyś, aby ten twój kościół, kościół był, abyśmy byli? Jakim kościołem chciałbyś, abyście byli? To oczywiście, wiecie, od razu te wszystkie cechy przyleciały mi przez głowę. Od razu. Ale jest coś, coś szczególnego. Coś, co każdy z nas ceni w drugim człowieku. Coś, co każdy z nas ceni w różnych organizacjach, w polityce, w muzyce, w sporcie. Autentyczność. Autentyczny, znaczy prawdziwy, znaczy wiarygodny, nieudawany, rzetelny, oryginalny. Bycie autentycznym, wiecie, to coś więcej niż bycie przyjaznym i bycie fajnym. Możesz być przyjaznym i możesz być fajnym, ale w ogóle możesz być w tym nieautentyczny. Nikt nie lubi, kiedy ktoś przed nami udaje, kiedy ktoś udaje kogoś, kim nie jest. Nie lubimy, kiedy ktoś zachowuje się nienaturalnie albo kiedy ktoś jest nieszczery. Nie lubimy podróbek, falsyfikatów, nie lubimy sztuczności, fałszy i obuduj. Nie lubimy? Nie lubimy. Chcę jasno podkreślić, nigdy nie będziemy kościołem doskonałym, ale zawsze możemy być kościołem autentycznym. A bycie kościołem autentycznym to jest wystarczający powód do tego, aby być kościołem magnetycznym. Autentyczność nie znacza doskonałość, ale autentyczność oznacza magnetyczność. Możemy ludzi przyciągać swoją naturalnością, swoją otwartością i swoją prawdziwością. Kochani, nic tak ludzi nie przyciąga jak miłość, to co dzisiaj mówili nasi goście, goście z Holandii. Jak prawda, jak szczerość, autentyczność. I nic tak ludzi nie odpycha. Jak kłamstwo, arogancja, oziębłość, brak szczerości. Jesteśmy tylko ludźmi i będziemy popełniać błędy. Rzeczą ludzką jest popełniać błędy. Ale każdy ci ten błąd wybaczy, jeśli będziesz szczery i otwarty. Amen. Wiecie, w jednym z programów, Andrzej Piaseczny, taki muzyk, który jest jednym z trenerów w takim programie The Voice of Poland. Widzicie, jakim jestem grzesznikiem, jakie rzeczy oglądam? <śmiech> Ale on powiedział coś ciekawego. Kiedy zapytano go, jak dokonują wyboru ci trenerzy. Bo wiecie, każdy, kto tam przychodzi, to on doskonale śpiewa. I on powiedział coś takiego, co mi utkwiło bardzo mocno w głowie. On powiedział tak. My nie szukamy profesjonalistów. Ludzie, którzy do nas przychodzą, już są profesjonalistami. Mówi, damy pięciu zaśpiewać jakiś kawałek piosenki i z muzycznego punktu widzenia każdy zrobi to doskonale. Ale tylko jeden zrobi to w tak autentyczny, prawdziwy, w taki nieskazitelny sposób, że właśnie on zostanie wybrany. Dlaczego Kościół autentyczny? Autentyczny Kościół to ludzie autentycznie przemienieni przez Boga. To ludzie trwający w autentycznej relacji z Bogiem, nie w udawanej relacji z Bogiem ale w autentycznej relacji z Bogiem. To ludzie kochający, dbający o siebie. To ludzie autentycznie zatroskani o losy ludzi zgubionych. O ludzi, którzy idą do piekła. To ludzie posiadający autentyczne świadectwa Bożego działania każdego dnia. To ludzie autentycznie przeżywający moc i działanie Słowa Bożego. Kiedy Kościół traci autentyczność, to wkrada się imitacja tego, czym Kościół powinien być zamiast autentycznie przemienionych przez Boga ludzi, Kościół wypełnia się ludźmi, którzy nie są na nowonarodzeni. Kochani, żebyśmy się źle nie zrozumieli. To dobrze, kiedy Kościół wypełnia się ludźmi, którzy nie są nowonarodzeni, którzy nie są zbawieni. Chwała Bogu. Wiecie, to, to, to dobrze o Kościele świadczy. Natomiast źle jest, jeśli ludzie w Kościele takimi pozostają. Jeśli ludzie w Kościele takimi pozostają. I najczęściej objawia się to w ten sposób. Taki ktoś w domu jest inny, w kościele jest inny, w pracy jest inny, w kolejce w hipermarkecie jest inny, na autostradzie w korku też jest inny. Taki, wiecie, praktykujący kameleon. podróbce kościoła nie mówi się o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dlatego też ludzie nie rozumieją, czym jest łaska, zbawienie i jak bardzo tego potrzebują. Żeby ktoś mógł zrozumieć i docenić łaskę, musi najpierw usłyszeć i zrozumieć to, że jest winny. Że zasługuje na karę, na wieczne oddzielenie od Boga. Tak? Żeby docenić łaskawość i dobroduszność policjanta, który daruje nam mandat, karę w postaci mandatu, to ja muszę mieć świadomość tego, że ja popełniłem jakiś błąd drogowy. Ja muszę mieć świadomość tego kodeksu drogowego. Inaczej to ja nie będę wiedział, co ten policjant dla mnie zrobił. Wyda mi się to takie normalne. Biblia zanim powie cokolwiek o łasce, najpierw mówi o grzechu. Zanim cokolwiek powie o wierze, powie o sprawiedliwości. I w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale, listu do Rzymian, od 21 do 24 wersetu, będę czytał Boże Słowo. Ale teraz niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy.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 Kiedy mówi o niepoprawności, to mówi o dyscyplinowaniu. Kiedy mówi o śmierci, mówi o zmartwychwstaniu. A kiedy mówi o Krzyżu, kochani, to mówi też o Pustym Grobie. Kiedy mówimy o Kościele, to przywołujemy głównie obrazy dziejów apostolskich. To tam zaczynamy fascynować się ideą Kościoła. To tam widzimy, co takie większe wspólnoty przeżywały, jakie problemy, ale też jakich. Radości doświadczały. Jego początek dostrzegamy właśnie w Dniu Zesłania Ducha Świętego. I od tamtej pory widzimy wielką ekspansję Kościoła. Najpierw w Jerozolimie, a później w dalszych terenach ówczesnej cywilizacji. Ale, ko kochanie, początek Kościoła nie narodził się na ziemi. Początek Kościoła nie narodził się w głowie żadnego człowieka. Kościół narodził się w niebie. W umyśle samego Boga. I Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus, jest w 100 prawdziwy, jest w 100 autentyczny. Tam nie ma nawet cienia czegoś udawanego. Tam nie ma nawet cienia czegoś zaćmienia jakiegoś, kochani. To nie jest coś, co przypomina Kościół, ale to jest Kościół. W Nowym Testamencie o Kościele mówi się w kontekście budowli, w kontekście budowania. I po raz pierwszy taki, takiego terminu użył Jezus Chrystus w, w rozmowie z Piotrem. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, od 13 do 18 wersetu takie słowa. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13-18 werset. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie?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 Moje pytanie. Na czym albo na kim Jezus Chrystus chce budować swój kościół, którego bramy piekielne nawet nie przemogą? Na Piotrze? Na człowieku? Na wyznaniu Piotra, jak twierdzą co po niektórzy? Kochani, na wyznaniu jeszcze nikt trwałego kościoła nie stworzy. A tym bardziej na człowieku. Dlatego kościół, którego głową jest Jezus Chrystus, jest budowany na Bożym Objawieniu. Na Bożym Objawieniu, kim Jezus Chrystus jest. Tak jak było objawione Piotrowi. Ale kim jest Jezus Chrystus? Bo to jest kluczowe pytanie. Piotrowi zostało to objawione, a czy Tobie zostało to objawione? Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest wyczekiwanym wybawicielem. Jest Chrystusem, jest pomazańcem. Amen? I to jest fundament. I to jest ta skała, to jest ta opoka na której budowany jest kościół, zdolny pokonać same, same bramy czeluści piekielnych. Jezus w Ewangelii Jana powiedział nikt nie może przyjść do mnie, dopóki ojciec mój go nie pociągnie. Nikt nie może stać się częścią tej budowli, nikt nie może się stać częścią kościoła, jeśli ojciec go nie pociągnie, jeśli nie będzie mu to darowane przez ojca. Ale co darowane? Darowane to objawienie właśnie. Kim jest Jezus Chrystus? Wiele lat później... Piotr pisze w swoim liście takie słowa. I wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kochani, Jezus nie zbudował makiety czy takiego wirtualnego modelu Kościoła, ale Kościół. Mało tego. Kościół zbud Jezus zbudował Kościół i buduje Kościół zdolny Stawić opór samemu piekłu, a tu musi być autentyczna budowla o ponadnaturalnej konstrukcji. Wiecie, z czego ta budowla jest zrobiona? Z żywych, autentycznych kamieni. Z tych, którzy poważnie traktują chrześcijaństwo. Nie z tych, którzy, wiecie, bawią się w chrześcijaństwo, ale z tych, którzy poważnie traktują chrześcijaństwo. Z tych, którzy są autentycznymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Z niedoskonałych, ale autentycznych. Z niedoskonałych, ale autentycznych ludzi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. I możemy, kochani, budować, możemy próbować budować makiety kościoła. Możemy próbować budować choćby najwspanialszy kościół, ale makieta czy model kościoła to nie jest kościół. Czym się różni makieta od oryginału? Ano tym, że makieta nie jest oryginałem. Głębokie, wiem. Długo nad myślałem. Ale taka jest prawda. Makieta jest czymś, co ma przypominać oryginał. Co ma wyglądać jak oryginał, ale nie jest oryginałem. Możemy latami debatować nad tym, jak powinien wyglądać Kościół. Budując jedynie jakąś makietę. Ale prawdziwą satysfakcją, taką prawdziwą radością jest, kiedy przykładamy swoje ręce do oryginału. Kiedy widzimy, jak ten oryginał wspaniale rośnie, choćby tak, dzięki takim wydarzeniom jak tydzień temu. Dzięki takim momentom. W dziejach apostolskich, w dziewiątym rozdziale, w trzydziestym pierwszym wersecie czytamy takie słowa. Bardzo ważny fragment w kontekście dzisiejszego okazania. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Piękna relacja z Bożego Placu Budowy, gdzie Kościół buduje się z pełnym rozmachem, gdzie Kościół, można powiedzieć, buduje się pełną parą. Dlaczego? Ano dlatego, że Kościół jest żywy. Kościół żyje. Zaraz powiem, dlaczego żyje i czym żyje. Ale kluczowe jest to, że Kościół żyje. Kościele, żyjemy? Żyjesz Kościele? Amen. Amen. Żyjemy. To żywy, autentyczny organizm, który posiada wszelką zdolność rozwojową. A żyje dlatego, ponieważ wie, czym jest bojaźń pańska. Cieszy się dobrym imieniem i to zapewnia mu pokój. Jest zasilany, tak jak dzisiaj, obecnością Ducha Świętego i ten moment, który lubimy najbardziej. Pomnaża się. Nie wiem jak wy, ale ja lubię mieć czegoś więcej. Tylko nie problemu. <grym> ale lubimy mieć czegoś więcej. Sprawia nam to wiele radości, kiedy mamy czegoś więcej. I Kościół, który żyje, Kościół, który jest autentyczny, Kościół, który jest zasilany obecnością, mocą Ducha Świętego, ma wszelką zdolność rozwojową. Amen? Amen? Jeśli mówimy, że coś budujemy, a efekty, efektów tego nie widać, to wiecie, to ja nie wiem, co my budujemy, ale na pewno nie budujemy. Może wyobrażamy sobie, jak, jak ta budowa mogła, może wyglądać. Może wchodzimy wokół tej budowy, wiecie, wizualizujemy sobie, jak to ma wszystko wyglądać, ale na pewno nie budujemy. Na każdej autentycznej budowie widać postęp, Widać rozwój. Widzimy kolejne piętra, widzimy, wiecie, kolejne kilometry dróg. Widzimy? Widzimy. Nie można mówić o rozwoju Kościoła bez jego przyrostu, kochani. Nie możemy mówić o rozwoju Kościoła bez jego przyrostu. Tak jak nie możemy mówić o rozwoju dziecka bez jego konkretnego wzrostu. Zgadzacie się? W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie. Paweł pisze tak. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą jesteście, budowlą Bożą jesteście. Jako Kościół jesteśmy budowlą. Budowlą, która nie została jeszcze ukończona. Budowlą, która jest kontynuowana. I niedobrze jest, kiedy na tej budowie, wiecie, jest zastój, jest stagnacja. Niedobrze. Oczywiście czasami trzeba się zatrzymać. Czasami musimy się zatrzymać. Na każdej normalnej budowie bywa tak, że kiedy wkradnie się jakiś błąd, kiedy wkradnie się jakiś błąd w obliczeniach, to budowa staje, naprawiamy ten błąd i co robimy? Rozmyślamy? Rozpamiętujemy? Budujemy dalej, idziemy dalej. Zastój i stagnacja nie jest czymś, co jest celem jakiejkolwiek budowy. A tym bardziej, jeżeli jest to Boża budowa. Musimy dalej iść z Bożą pomocą i według Bożego planu. Jesteśmy Bożymi współpracownikami w dziele budowania autentycznego Kościoła. A tak szatana na Kościół ma bardzo przemyślaną strategię. W zamyśle szatana nie chodzi o to, aby człowiek był zniewolony grzechem. Nie chodzi tylko o to. Szatan idzie dużo, dużo, dużo, dużo, dużo dalej. Że jeżeli człowiek, który jest zniewolony grzechem, trafia do Kościoła, to najlepiej, żeby trafił do takiego kościoła, w którym nie będzie uwolniony, do kościoła, w którym nie ma rozwoju, do kościoła, gdzie nie ma obecności Ducha Świętego, Bożego działania, żeby kościół był bardziej przyjęty formą, którą pielęgnuje od lat, niż grzesznikiem. Żeby cała uwaga członków kościoła była skupiona, wiecie, skoncentrowana na osobistych relacjach, a nie na budowaniu relacji na zewnątrz w celu ratowania innych ludzi. Żeby Kościół zajmował się wszystkim, byle nie tym, do czego został powołany. Dlatego szatanowi zależy na tym, aby Kościół nie był autentycznym odbiciem ciała Chrystusa. W obecnych czasach ludzie nie są rozczarowani chrześcijaństwem, kochani. W obecnych czasach ludzie są rozczarowani współczesną wersją chrześcijaństwa, która jest często, wiecie, nieautentyczna, która jest często nieprawdziwa, która jest Często bardzo taka nieszczera. Paweł do Kościoła w Koryncie napisał tak. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna zaś członkami. Jako członki to jest taki kolejny obraz Kościoła. Jest mowa o budowli w kontekście budowania, ale jest też mowa w kontekście ciała żywego. Jako członki tworzymy ciało Chrystusa, gdzie sam Chrystus jest jego głową. Amen? I to, co Bóg rozpoczął w ciele... Jako Jezus Nazaretu, jako Jezus z Nazaretu, to, co dziś było też mówione, to, co Jezus rozpoczął w ciele, tutaj na ziemi, chce kontynuować poprzez swoje ciało. I Kościół nie może być manekinem Chrystusa, ale Kościół ma być autentycznym ciałem Chrystusa, ponieważ w Jego miejsce dzisiaj sprawujemy poselstwo, ponieważ w Jego miejsce mamy dzisiaj głosić Ewangelię. I w Jego miejsce Kościół czyni uczniami tych, którzy do Kościoła trafiają. Kiedy patrzę na Kościół w dziejów apostolskich, to ja widzę w pełni autentyczny, rozwojowy Kościół. I odpowiadając na moje pytanie z samego początku, jakim Kościołem chcielibyśmy być, to ja wierzę, ja mam takie przekonanie po tym Bożym objawieniu, po tym Bożym przekonaniu, że przede wszystkim Kościołem autentycznym. Kościołem tak autentycznym, jak mowa o nim w dziejach apostolskich. Kościołem, który nie jest doskonały. Kościołem, który popełnia błędy, ale kościołem autentycznym. Tam nie ma miejsca, wiecie, na prowizorkę. Nie ma miejsca na żadną ściemę. A jak się pojawiła ściema i prowizorka w postaci Ananiasza i Safiry, to co się stało? Zaraz została usunięta. Bądźmy kościołem autentycznym, a będziemy kościołem magnetycznym. Bądźmy kościołem przyciągającym ludzi, innych, i będziemy kościołem rozwijającym się. Kochani, autentyczny to znaczy bez makijażu, bez poprawności politycznej, bez przypudrowanych sztucznych relacji, bez masek, bez udawania. Wiecie, ja kocham to. Kocham tą Bożą obecność, to co dzisiaj zrobił Adaś. Autentycznie przyszedł, powiedział, nie radzę sobie. Stoję tutaj w tym miejscu, ale nie radzę sobie. Nie jesteśmy herosami. Pastor, pastor Rada i inni, którzy tutaj stają, nie są herosami. Mamy momenty, w których chciałoby się być autentycznym i powiedzieć nawet, Panie, nie daje rady. Ale z ludzkiego punktu widzenia jest to bardzo ciężkie, jest to bardzo trudne przyznać się do tego. Ale kiedy będziemy Kościołem bardziej autentycznym, kiedy będziemy wzorować się na takich postawach, to będziemy Kościołem magnetycznym. Chciałbym, aby Kościół Jeruzalem w Kamiennej Górze takim Kościołem coraz bardziej się stawał. Coraz bardziej autentycznym, coraz bardziej wiarygodnym, coraz bardziej przyciągającym. Jak powiedziałem na początku, nic tak ludzi nie pociąga jak szczerość, otwartość i autentyczność drugiego człowieka. Jak otwarte życie przed drugim człowiekiem. Powiem wam, nic tak życia nie uczy, nic tak życia nie uczy jak drugie życie. Powiem wam, ja się wiele uczę z tych książek, które czytam, ale nic mnie tak nie uczy jak drugie życie, otwarte życie kiedy ja też swoim życiem mogę się otworzyć, kiedy mogę się podzielić z kimś innym. Wiecie, oczywiście, ja wiem, wiem, wszystko ma swoje granice. Wszystko ma swoje granice. My też jako ludzie mamy swoją intymność, mamy jakieś takie głębokie rzeczy, którymi byśmy się nie chcieli ze wszystkimi dzielić. I nie mówię tu oczywiście o czymś takim. Mówię bardziej, nawet Biblia o tym mówi, że dobrze jest mieć kogoś, komu będziemy też mogli swoje grzechy wyznać. Tak? Drugiego człowieka. Ja nie mówię o czymś takim, natomiast ja mówię o pewnej prawdziwości, Mówię o pewnej naturalności. Powiem wam, doświadczyłem czegoś takiego. Jakiś czas temu byłem w centralnej Polsce na jednym z nabożeństw. To, co mnie tam uderzyło, to atmosfera przed nabożeństwem, atmosfera w trakcie nabożeństwa i atmosfera po nabożeństwie. Ci sami ludzie, ale jakby całkiem inne osoby. Przed, w trakcie i po. A szczególnie przykuł mnie taki obraz jednego chłopaka. Taki w trakcie nabożeństwa, wiecie entuzjastyczny, rozmodlony i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy usiedliśmy razem po nabożeństwie w grupie, w grupie znajomych i zaczęliśmy rozmawiać, to w niedługim czasie ten człowiek usłyszał takie słowa od drugiego człowieka. Wiesz co? Bądź sobą. Bądź sobą w trakcie nabożeństwa. Bez jakichś tam modulacji głosów i tak dalej, i tak dalej. Ale bądź sobą. Bądź przed Bogiem taki, jaki jesteś naprawdę. Wiecie, a mi się wydało, od razu mi się w głowie przyszło. Ale to jest sztuczne. Jakie to jest nieprawdziwe. I jakie to jest niepociągające. A więc, kochani, ja myślę, że Bóg nie bez przyczyny pokazuje nam autentyczność jako taki być może pierwszy krok w budowaniu wizji tego kościoła. I na pewno to świadczy o jednym. O tym, że Bóg chce, abyśmy byli bliżej Niego. I Bóg chce, abyśmy byli bliżej siebie. A więc bądźmy kościołem autentycznym. A będziemy kościołem magnetycznym. Bądźmy Kościołem autentycznym, a będziemy Kościołem magnetycznym. Amen? Amen. I dzisiaj wiecie w tej atmosferze Ducha Świętego przyszło do mnie coś niesamowitego, bo kiedy rozmyślałem w jaki sposób by dzisiaj zakończyć modlitwą to spotkanie. Wiecie, to ja myślę, że to będzie najlepszy na dzisiaj moment, aby to zrobić. Chciałbym, abyśmy wszyscy wstali. Chciałbym, żebyśmy teraz złapali się za ręce ale tak, żeby stworzyć jednolity łańcuch z żywych kamieni. Abyśmy stanęli w jedności jako Kościół. Aby nikt nie został pominięty. A o modlitwę a o modlitwę poproszę pastora. Bycie pasterza tego Kościoła. Człowieka, który jest tutaj namiestnikiem Bożym w naszym, w naszym Kościele. Który jest naszym autorytetem. Stańmy w jedności. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Amen.